Panie Prezesie, co nowego w Izbie? No, Sporo nowych rzeczy. Mieliśmy nie tak dawno posiedzenie Krajowej Rady Izb, rozmowę z Ministrem Rolnictwa. Najbardziej nas już teraz interesuje to, co będzie po 2013 roku jak będzie wyglądało finansowanie polskiego rolnictwa, na jakich zasadach. Bardzo nas niepokoi taka sytuacja tego tak zwanego zazielenienia. No właśnie, bo to jest taki dosyć aktualny temat. To jest temat. aktualny temat wymyślony przez komisarza, komisarza Ciolosa. Generalnie, że zastanawialiśmy się łącznie z ministrem rolnictwa, czy to jest dobry kierunek w Europie, żeby nie przesadzić z tą ochroną środowiska i ekologią, żebyśmy czasami nie wykonali takiego ruchu, że Zabraknie nam strategicznie żywności, bo to jest podstawa, żywność, energia, gaz, prąd, to są podstawy całej gospodarki paliwa, więc żywność między innymi też, żebyśmy czasami nie zrobili jakiegoś w tej polityce błędu, nie przesadzili, ale z tego, co minister nam mówi, jest to jeden taki z wymogów, żeby usprawiedliwić finansowanie dofinansowanie przez Unię Europejską przynajmniej w takiej samej kwocie jak to było w poprzednim rozdaniu rolnictwa w całej Unii Europejskiej to mówimy, finansujemy ta na takim Przez samym Państwa, poziomie, ale e, wprowadzamy tak zwane zazielenienie czy ochronę środowiska, mały. że będzie to e, ja pozytywnie wpływało na, na, na emisję CO2 i tak dalej, bo z tym mamy też problem. Chociaż jeśli chodzi o CO2, to emisję CO2, to ja jestem bardzo sceptyczny, bo skoro my tutaj, jak minister twierdzi też w ciągu roku cała Unia Europejska mikrofon, emituje tyle CO2 co, dwa, co Chiny w ciągu Rosji jednego tygodnia. Się, Więc jeżeli nie wydań. będzie to sytuacja ogólnoświatowa, tak jest, jeżeli Chiny nie wejdą, Rosja i Stany Zjednoczone nie będą też przestrzegały pewnych zasad, jeżeli chodzi o emisję CO2, to ta nasza oszczędność w emisji CO2 jest bezsensowna po prostu, jeżeli bronimy naszego to wszyscy na całym świecie, a nie, że ci się w Chiny się rozwijają, na olimpiadę pozamykali fabryki, żeby było cokolwiek widać, więc tam musi być potężna emisja tych, tego CO2 i jeszcze innych niekorzystnych gazów, więc nie wiem, po co aż tak się biczujemy jako Europa i idziemy w tym kierunku, więc tutaj są pewne zagrożenia. Myślę, że powinniśmy się na, na szczeblu unijnym zastanowić nad tym, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Oczywiście ochrona środowiska i to nie ulega wątpliwości, i e, powinniśmy chronić środowisko, nie powinniśmy przesadzać z nawozami itd., itd. To już myślę do wielu producentów dotarło, do wielu rządów, że są pewne ograniczenia, żeby nie, nie przesadzać tym wszystkim, ale też w, znowu, żeby, żeby w drugą stronę nie pójść za daleko. Żeby nie wylać z z tak, tak też myślimy. No koniec myślimy z kolei, no, z tam były pytania dotyczące Cruzo, ubezpieczeń konkretnie wypłat, dopłat, takie już szczegółowe na Krajowie Radzie Rolniczych, więc też zmiana ustawy o Izbach Rolniczych, też żeśmy na ten temat dyskutowali. Przydałoby się teraz uzyskać większe uprawnienia, bo rolnicy po prostu oczekują od Izby Rolniczych, żeby miała wpływ na to, co się dzieje. Nie tylko jako instytucja doradcza czy opiniująca, ale instytucja, która by stanowiła pewnych momentach o sprzedaży ziemi, sprzedaży gruntów, przynajmniej jakiś głos, jeśli chodzi o ustawy dotyczące rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. A jak pan myśli? Uda się uzyskać taki no, stanowiący dosyć. Będzie głos? ciężko. Jak Będzie on prognozuje ciężko. szansę? A który rządzący chciałby, żeby mu patrzyć na palce? No właśnie. No to jest problem. A jak pan prognozuje losy y, krusu? Y, uda się jakoś tutaj rolnicze postulaty przepchnąć w takiej czy innej instancji? Z czy... Zobaczymy. No. Jest to też y, temat y, szeroki. Myślę, że część y, naszego społeczeństwa y, ma błędny obraz, jeśli chodzi o krus. Przecież części, nawet niektórzy nie wiedzą, że części rolnikom nie zabrano, ale może część rolników oddała cały swój mantek, całe swoje gospodarstwo za to, żeby dostać rentę. Dzisiaj państwo te, te grunty sprzedaje. I państwo zarabia na tym. Ja nie mówię, że rolnicy bez przerwy korzystają i tylko do rolników się dopłacą. Rolnicy też mają pewne... Tylko o tym mało grupa osób wie. A nie więc... ma pan wrażenia, że to jest takie troszeczkę napuszczanie różnych no medialne. Grup społecznych? Tak. W zasadzie, a to rolnicy mają przywileje, my chcemy im odebrać niby przywileja tak naprawdę, no to Oczywiście. nie są żadne przywileje, tylko pewna normalne, to są górnicy czy stoczniowcy i takie na, na, trochę Oczywiście na zasadzie diwider ten... impera, prawda? Yy, uczepiano się jednej grupy czyli rolników, bo najłatwiej pojechać rolnikom po plecach, bo oni są mało zorganizowani. Dlatego są takie instytucje, jak z są potrzebne, więc żeby swój głos... Tylko nikt nie chce tych głosów słuchać, bo to jest cały problem. Media, że coś jest niewygodne czy coś, to też gdzieś tam z boku stoją, nie przekazują dokładnie informacji, a niektórzy po prostu mają jakiś pogląd na to sprawę, Dziwię się, że Ktoś, kto nie ma do czynienia z rolnictwem, cały czas zajmuje się gruzem. Jeżeli ktoś chce i uważa, że na gospodarstwie jest tak dobrze, że pieniądze z nieba spadają, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić 300 hektarów z Agencji Nieruchomości, kupić ciągnik za 300-500 tysięcy, kupić zestaw maszyn za kilka milionów i pracować sobie, mieć zyski, żyć jak hrabia. Życzę temu każdemu. Więc niech nie zazdroszczą rolnikom tych dopłat, bo to są duże dopłaty, ale to są już duże, duże wydatki. Mm -hmm. A jak pan myśli, co można byłoby zrobić, żeby jednak ten głos środowiska rolniczego był bardziej skuteczny? Ostatnio mowa była o komitetach protestacyjnych, ale czy to tylko powoływanie komitetów... Ale z drugiej strony blokować jest, drogi, co można realnie zrobić? To jest zrobić? rola związków zawodowych i one mają w, swoim, w swoich uprawnieniach taką możliwość organizowania strajków, protestów. Natomiast Izba Radnicza jest samorządem, tak jak gmina, jak powiat, jak samorządy wojewódzkie. Nie mamy takiego prawa. Każdy rolnik indywidualnie może protestować, może pójść na, na jakieś organizacje protestów, ale dzisiaj rozwiązywanie spraw yy, poprzez protesty nie jest, rozwiązanie, nie jest wyjściem z sytuacji. No, czy przy każdej okazji zmiany, czy też... Yy, jakieś ustawy, czy też niekorzystnych warunków. No, e, wszędzie protest. no to, to, to, to aż nie jest wyjście z sytuacji. To no le... zgadzam się. A to jak inaczej w takim razie? Co pozostaje środowisku rolniczemu? Pozostaje środowisku rolniczemu się skonsolidować. Wybrać więcej swoich przedstawicieli do Sejmu a nie, że tam jest dwóch, trzech, pięciu rolników w Sejmie i co ci rolnicy mogą zrobić? Sejm podejmuje decyzję, jeżeli nas tam będzie więcej, jeżeli jeden rolnik drugiemu nie będzie zazdrościł jakiejś funkcji i będzie nas więcej w Sejmie, to wtedy, wtedy nastąpią pewne zmiany i nie będzie potrzeba strajkować. Nie będzie takiej potrzeby. A nie, jak, pan powie, jak Pan prognozuje jaki my jako polskie środowisko rolnicze wpływ możemy mieć na wspólną politykę rolną po 2013? tam nie, Uda się jeszcze coś ugrać czy się już nie uda? Myślę, Ktoś że... tam słucha w ogóle yy, naszego głosu? Myślę, no? że tak, bo no, ja akurat tam nie jestem. Jest nasz prezes tam w Kopie Kodrzece, wiceprezesem. Dzieje się tam dużo różnych rzeczy. I to co po 2013 dzisiaj trudno określić, ponieważ no, mieliśmy wybory we Francji, tak, nie tak dawno, zmieniło się. Nie za jakiś czas będziemy mieli wybory w Niemczech. Tam też może się zmienić, z tego co tak czuję, chyba też się tam zmieni coś. A to są główni gracze w Unii Europejskiej. Nie podejrzewam, że jakiś kraj będzie chciał swoje dochody czyli dochody może nie, ale swoje dopłaty przeznaczone na własne rodziny, przekazać komuś innym. Tym bardziej, że mamy kryzys w całej Europie, każdy patrzy na Grecję, co się stanie i czy to wszystko yy, po Grecji nie zacznie się sypać, tak jak w domino jeden po drugim, wszystko się zawali, więc, więc jest strasznie niepewna, trudna sytuacja. Z tego, co wiem, to przynajmniej Taką pulę środków nasi rządzący negocjują, jaka była w poprzednim okresie programowania i tu są duże szanse, że otrzymamy pod warunkiem, że pewne też ustępstwa, jak to zazielenienie, no pewnie jeszcze inne ograniczenia no, będziemy musieli wprowadzić. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, a jeżeli będą wybory, jakże się opcja tej funkcjonowania Unii w krajów, tych, które będą miały teraz wybory, czyli Francji, Niemiec no to może się wszystko pozmieniać i wtedy zobaczymy, ten chyba ten rok albo początek przyszłego będzie decydujący o tym, co się wydarzy dalej. No bądźmy dobrej myśli. A jeszcze jedna rzecz, uwolnienie rynku handlu ziemią, gruntami, tak? Mamy się tego bać bardzo czy tylko trochę? Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tych gruntów trafiło w tej chwili w polskie ręce. Tylko jest jeden szkopuł, że rolnicy nie mają pieniędzy, żeby te grunty kupić. Kredytów, jak wiemy, linie kredytowe preferencyjne już się zakończyły. Ostatnie tam chyba 36 milionów, czy ileś tam stało przeznaczone. Kredytów preferencyjnych nie można wziąć. Komercyjne są wysoko oprocentowane. Natomiast koszty nawozów e, mineralnych i sztucznych i e, środków ochrony, paliwa przede wszystkim, bo to blisko 6 zł jesteśmy z paliwem, więc koszty są ogromne, a jak są duże koszty w produkcji, no to jest i mały zyski. Wtedy zebrać na, na przykład, żeby kupić jeden hektar za 50 albo ponad 50 tysięcy złotych sobie policzysz 50 tysięcy razy 100 hektarów, jaka to jest kwota i przy tych no, minimalnych zyskach albo zyskach in minus spłacić taki kredyt tylko z produkcji rolniczej jest bardzo trudno. W tej chwili no, kupują grunty osoby, które mają e, e, działalność gospodarczą, chcą e, ulokować pieniądze. To jest najlepsza lokata, kupić grunty w tej chwili. A jeszcze lokata lepsza, jak ktoś na tych gruntach Prowadzi jakąś działalność rolniczą, bierze dopłaty z Unii Europejskiej, no to nic zadać, nic ująć, tylko coś takiego robić dalej, skoro to jest zgodne. Z... Natomiast rolnicy tych pieniędzy nie mają i to jest cały problem. No tak, ale z drugiej strony, no, administracyjnie można byłoby hamować pewne rzeczy, tylko. Yy, czy, ten czy, ten jest sens. No. czy jest sens? Właśnie? Do 2016 mamy ten tak zwany monitoring, czyli yy, ochronę naszych gruntów, a po 2016 no, kto będzie miał pieniądze, kupi. Chociaż yy, we Francji istnieje instytucja, która w pewny sposób, mimo że można we Francji kupić grunty, yy, ogranicza, a yy, wiodącą rolę w tej instytucji. Wiedzie Izba Rolnicza, francuska, która mówi, proszę pana, pan chce kupić w Polsce ziemię, tak, na przykład, czy we Francji. Pan chce kupić ziemię? Tak, chce kupić. A co pan będzie prowadził? Jaką produkcję? A roślinną. A u nas w produkcji roślinnej to mamy aż za dużo, bo nie możemy sprzedać. No to trzodek to też za dużo. I w ten sposób się ogranicza zakup ziemi i tak dalej. No można różne systemy wprowadzić, przekwalifikować grunty i są sposoby, natomiast no to budzi pewne wątpliwości, że, że ktoś tam wykupi polskie grunty. Dzisiaj już też, jak przecież w ramach prawa w spółkach polsko-zagranicznych można kupić ziemię i takie spółki funkcjonują. Tylko ciekawi nas co będzie po 2016 roku, jak te spółki będą dalej funkcjonowały, czy Polak z tej półki, spółki nie zostanie wyrugowany i zostaje spółka zagraniczna. A to jest pytanie, no ale to jest kapitalizm, tak to wszystko funkcjonuje. Nie? Niestety. Tak jest. A, y, ostatnia rzecz taki detal, czy ja dobrze pamiętam, że był taki postulat, żeby samorząd rolniczy brał udział właśnie w tym co Pan mówi w tym opiniowaniu? Zdaje się, że coś no, raczej, na dzisiaj zresztą w Pomorskiej Zbioruńczy od wielu lat funkcjonuje taki system myśmy podpisali e, kiedyś z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa teraz z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa e, takie porozumienie, że agencja przekazuje nam e, e, do zaopiniowania wszystkie grunty powyżej jednego hektara e, i te opinie przekazujemy na przykład w jakimś powiecie, na przykład w Kwidzynie czy gdzieś tam w naszym jest grunt do sprzedania, to my przygazujemy to do naszych delegatów, którzy sprawdzają na, w tym terenie, czy jest zainteresowanie rolników, jakie to są grunty, e, czy zorganizować przetarg ograniczony. I wtedy, jeżeli tam jest sygnał taki, że jest, jest tam taka potrzeba, to wtedy my wnioskujemy do agencji o e, zorganizowanie przetargu ograniczonego dla tych rolników z tej gminy, które są. Jeżeli tam żaden z rolników nie przystąpi do, do przetargu, no to wtedy idzie na przetarg nieograniczony. Jeżeli jest to ziemia powyżej 100 hektarów, to y, agencja też przysyła opinię do nas, do Izby Rolniczej. Oczywiście to opinie... Z powiatów idą do mnie, ja je podpisuję, przekazuję w odpowiednim terminie, bo tam jest określony termin 14 dni, jeżeli nie ma żadnej opinii, to agencja przyjmuje, że nie ma zainteresowania. A jeżeli jest, to wtedy ja podpisuję opinię. No, kiedyś do Rady Nadzorczej poszło te, o, opinie dotyczące sprzedaży powyżej 100 hektarów. Tak to wygląda.